podcast o przyjaznych technologiach. Witam, tu Robert Hecyk, trzecia i ostatnia część pierwszego wydania MAKOSFERY, poświęconego w całości doświadczeniom z telefonem iPhone 3GS produkcji Apple. Po dwóch tygodniach rozstaje się niestety z iPhone'em i z tego mojego niestety już wiecie, że Telefon mi się spodobał i że przez te dwa tygodnie moje doświadczenia z nim są pozytywne. Zanim jednak przejdę do konkretów, przypomnę, że kontakt ze mną za pośrednictwem adresu internetowego makowisko.info.gmail.com Zapraszam również na stronę makowisko.klangoblog.net A na początek kilka odpowiedzi na pytania, jakie otrzymałem od Was. Oraz kilka uwag, które przesłaliście drogą mailową, czy też innymi kanałami informacji. Otóż bodajże mikrot zwrócił moją uwagę na to, że telefon pozostawiony z odblokowanym ekranem jest podświetlony przez cały czas i w związku z tym oczywiście następuje zużycie baterii. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ja osobiście używam telefonu z włączoną funkcją kurtyna, czyli z wyłączonym ekranem, więc u mnie trudno by to było sprawdzić. Poza tym również nie byłem w stanie zaobserwować tego podświetlenia cały czas pozostającego. Po drugie, ktoś pytał o gesty przewijania trzema palcami. Z góry w dół, no i na obrot, oraz w poprzek. Jedne i drugie działają, jeśli chodzi o te poziome, to na przykład przy przewijaniu pulpitu przewija się o jeden ekran. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o pulpit, od razu taka fajna rzecz, która mi się bardzo spodobała, nawet przewijając pulpit pewne stałe programy pozostają w tych miejscach, gdzie powinny być. Chodzi przede wszystkim o telefon, o program do obsługi poczty, o Safari i o iPod. One są umiejscowione w dolnym rzędzie. Telefon nowych rzeczy, jeden. Od Stukaj lewej strony. Aby otworzyć. Od lewej strony jest telefon. Dalej w prawo. Dwukrotnie, aby otworzyć. Mamy program do obsługi poczty. Safari. Dwukrotnie, Przeglądarkę aby internetową. Aby otworzyć. IPod. I iPoda. Aby otworzyć. I niezależnie od tego, ja spróbuję przewinąć, przewinąć ekran, pulpit ten główny, przewinąć się na drugą stronę. Strona 22. Kontakty. Tak. Zaczęło się od kontaktów. Tymczasem ja znowu szukam w lewym dolnym rogu. Telefon. I znajduję dwukrotnie. telefon. Dwukrotnie safari. iPad. Stłukali dwukrotnie. Te same aplikacje. Zmienia mi się górna część ekranu. Owszem. Mam na 132 rzecz na pasku. 12 cenny. Stukli dwukrotnie. Tak Stuknię jest odwrócić. one to connect. To taki program do obsługi. Telefonii VoIP, czyli Voice Over IP, Active Sonar. prawdopodobnie, jeszcze nie zidentyfikowałem tego programu, ale on nie jest dostępny akurat, więc nie będę się nad nim zatrzymywał. Prawdopodobnie jest to taka sonda. Być może można ustalać odległość różnych rzeczy od iPhone'a. 12 Allegro i Gazeta. dadu, dadu. O tym trochę powiem dzisiaj. No, w każdym razie tak wygląda ten pierwszy rząd. Czyli już tam nie ma wiadomości, bo żeby dojść do wiadomości musimy wrócić na pierwszą wiadomości. stronę. ją przy pomocy trzech, trzech palców. I teraz tak, jeśli mówimy o przewijaniu, to żeby przewinąć w lewo, trzeba przesunąć w prawo palcami. Możecie się dziwić, ale jak weźmiecie książkę do ręki, to jak chcecie znaleźć się na poprzedniej stronie, to przewracacie karteczkę w prawo. I znów, jak chcecie przesunąć się o kolejną stronę do przodu, to tak robicie, żeby tę kartkę przewinąć w lewo właśnie, czyli bierzecie kartkę w książce i przekładacie ją na lewą stronę. Znajdujecie się na kolejnej stronie, czyli na tej, która zasadniczo byłaby w prawo, jeśli by tak e, dosłownie przewijać te, te kartki. W związku z tym tak to trochę pokrętnie wygląda, że aby przenieść się w prawo, trzeba palcami trzema, przesunąć w poziomie w lewo. Przyznam szczerze, że jeszcze nie doszedłem specjalnie do tego, w jakich aplikacjach używa się przesuwania w górę i w dół. Na pulpicie nie, ale przy okazji, jak już jesteśmy przy tych gestach, to stuknięcie, pojedyncze stuknięcie trzema palcami Strona jeden z dwa. określa nam, gdzie jesteśmy na tych stronach, bo których się przemieszczamy. Gdyby to było trzy strony, no to jeszcze więcej byśmy się dowiedzieli. Dobrze, to może tyle, jeśli chodzi o to przewijanie. Dalej jest kwestia pewnego błędu, jaki jest w tym oprogramowaniu, a dotyczy Spotlight'a. Kiedy wchodzę do Spotlight'a i zaczynam wprowadzać jakąś wyszukiwaną przez siebie frazę, i wywołam to wyszukiwanie, to on po prostu wraca mi do początkowej strony. Zaraz wam to pokażę. Szukaj ten iPhone. Pole tekstowe. Ewycja. Szukaj Ma ten iPhone. Pole tekstowe. Na Wchodzimy w to pole tekstowe. Co my tu możemy sobie znaleźć? No, na przykład poszukajmy makowisko, czy gdzieś tutaj się znajduje w tym telefonie. Duże B. Duże N. Duże E. Duże E. Shift. Usun, usun, i, l, j, k, k, o, o. No już po kilku pierwszych znakach zresetował nam się cały voiceover i nie wiemy, co jest Złoga. grane. Znaki. I nie wiemy, co jest grane. Szukaj ten iPhone. Tekstowe, I więcej no, nie, nie chcemy ryzykować. Już wiecie, że Spotlight w obecnej wersji oprogramowania cierpi na taką właśnie chorobę. W tym nieszczęściu jest to szczęście, że voiceover, nawet wtedy, kiedy coś mu się przytrafi złego, on się sam resetuje, wyłączy się i się włączy. Tak samo zresztą jak voiceover w Macu, w komputerach Macintosh. Jeśli ma się zawiesić, to on po prostu wywali się z pamięci i wraca do żywych po tam paru sekundach. Następny błąd, który chciałem Wam zasygnalizować, dotyczy komunikacji USSD, chyba tak to się nazywa, a mianowicie tych wszystkich komunikatów, które, się, które są przesyłane przez sieć, kiedy generujemy jakieś polecenie. O ile zwykłe komendy kończą się odebraniem odpowiedzi typu, nie wiem, aktywowałeś pakiet, typu pozostało ci tyle, a tyle minut, tyle, a tyle złotych, to jeśli chcesz wejść, przynajmniej w sieci, której ja używam, kiedy wchodzę do biura obsługi klienta, to po chyba drugim poleceniu, jakby wejściu w głąb na drugi poziom, ja już przestaję móc czytać te komunikaty, które przychodzą. Być może jest to kwestia mojej nieumiejętności, ale ja nie potrafię pracować w, w tym biurze obsługi klienta, czyli w takiej w stałej komunikacji tymi komunikatami USSD. Um, Tyle odpowiedzi na pytania oraz spostrzeżeń błędów. Są jeszcze jakieś drobiazgi, które na liście poświęconej iPhone'owi zgłaszał Mark Taylor. Były to jakieś szczególne sytuacje, których już w tej chwili nawet nie pamiętam i trzeba naprawdę bardzo silnie pomęczyć iPhone'a, żeby do tych błędów dojść, więc nie wydają mi się one na tyle istotne, żeby tutaj je zgłaszać. Obiecałem Wam, że zajmiemy się konkretnymi funkcjami, a zwłaszcza telefonowaniem z iPhone'a. Jesteśmy... Na ikonce telefonu. I myślę, że sensownym rozwiązaniem będzie, jeśli wyłączę te podpowiedzi, bo one nam trochę przeszkadzają. Stukam dwukrotnie w rzeczoną ikonkę telefonu. Telefon. Grupy. Przecisk. Odzywają nam się grupy. Kontakty. A potem kontakty. Spróbuję zrobić głośniej, żebyście lepiej słyszeli. Grupy. Przecisk. Grupy, tak? Małkarza Abraek. Krzysztofa Dach. Od razu weszliśmy w kontakty Małgosia po Babanek. grupach. Ostatnie, ale wracam jeszcze obiowa, nasza brzyła, Kasia żółkka, umbiowa, ulubione, przycisk. Nzeża brzyła, ulubiowa, przycisk. Pierwszy na dolnym pasku, na pasku menu, pierwsza ikonka to ulubione. Tam wrzucamy telefony, z których najczęściej korzystamy. Ostatnie, przycisk. Ostatnie, ktoś się do nas chciał dodzwonić to w nieodebranych znajdziemy ostatnich, ktoś się do nas dodzwonił, czyli w odebranych znajdziemy go ostatnich, do kogoś dzwoniliśmy. Ta grupa, ta ikonka właśnie, czy, czy ta funkcja ostatnich połączeń ma to do siebie, że jeżeli komunikujemy się w jakiejś sprawie z kimś często, to najwygodniej tutaj sobie ją właśnie, tutaj sobie tę osobę odnaleźć. Nawiasem mówiąc, to w jaki sposób korzystamy z telefonu, z funkcji telefonu w iPhoneie, w dużej mierze zależy. Zresztą w innych telefonach pewnie też tak jest, ale tutaj jest to dosyć różnorodne. W dużej mierze to zależy od tego, co chcemy robić, do kogo chcemy dzwonić. Jeśli dzwonimy do osób, z którymi często się kontaktujemy, no to jak znalazł, są ulubione. Jeśli z kolei mamy jakąś sprawę, załatwiamy i na bieżąco się kontaktujemy z kimś, no to te właśnie ostatnie są świetne. No poza tym zawsze możemy wybrać z kontaktów, za chwilę o tym powiem. Możemy też zażądać głosem wybrania określonego kontaktu lub też, o czym chyba już mówiłem w którejś poprzedniej części tego podcasta, możemy wypowiedzieć, wypowiedzieć ten numer na głos Oczywiście poprzedziwszy to komendą zadzwoń", zadzwoń lub zadzwoń do albo wybierz i wypowiadamy cały numer. Telefon zadzwoni pod wskazany numer. Trzeba to wypowiedzieć dość wyraźnie, ale ogólnie rzecz biorąc iPhone nie ma problemów z przyjmowaniem tego rodzaju komend. Dzisiaj z niej korzystałem i może będzie okazja jeszcze Wam to pokazać. W każdym razie dobrze jest po prostu znać te wszystkie metody wprowadzania numerów telefonicznych, no bo oczywiście jeszcze z palca, jak wiadomo, bo wtedy okaże się, że każda z nich jest dobra na określone okazje. Idziemy dalej po pasku, tym dolnym w prawo. Kontakty, zaznaczone, przycisk. Kontakty, właśnie. No cóż, wejdźmy w te kontakty, bo przy okazji wam pokażę, jak, jak można wybierać. Kontakty, zaznaczone. Przyciski, przycisk. Można sobie. Kontakty, zaznaczone. A, nie, nie przycisk. Wyszło. Kontakty, zaznaczone. Dobrze wyszło. Ale... Ostatnie, takie. Kontakt ostatnia, ulubiona, leżek żyła. Jesteśmy w kontaktach. Przesunąłem się tym razem w lewo. Kasia Żółkowska, Małgorzata Żebrowska. Ży. Jak widzicie, towarzystwo na rzecz tutaj się zaczyna. Po prawej stronie tak mniej więcej gdzieś. W dwóch trzecich wysokości. Ag Agnieszka Zuzelska. indeks tabeli. Regulacja. Jest. Coś takiego jak indeks tabeli, regulacja. Yy, regulacja, do, czyli że możemy tutaj paskiem się przemieszczać. Kliknę w to dwukrotnie, stuknę znaczy. Indeks tabeli, regulacja. Tutaj, kiedy podpowiedzi są włączone, jest błędna podpowiedź. Yy, mianowicie, że jeśli. Chcemy zwiększyć wartość, to w górę. Jeśli chcemy zmniejszyć wartość, to w dół. Ja chcę iść w stronę kolejnych liter alfabetu. K, zaznaczone. L, zaznaczone. L, zaznaczone. K, L, L, ale ja wschodzę w dół. No także jest to troszkę mylące. L, zaznaczone. M, na przykład, Indexowe, klikam M regulacja. i teraz. Ja nie znalazłem innego sposobu, na to tylko trzeba gdzieś tam palcem szukać. W pobliżu, gdzieś u góry, no bardzo prosto można po prostu się wydostać poza, poza ten indeks tabeli, indeks tabeli, indeks tabeli, regulacja. Macienkowie, duże M. No jest, no niby jest, ale ja szczerze wam powiem, ja do końca nie rozumiem, w jaki sposób należy się przedostawać do nazwisk zaczynających się na wskazaną literę. Werf, realisk, ale so, można. Maciejka, Macienko, werf, Krystyna Madziar, Agnieszka Maj. Nie bierzcie sobie do serca tych nazwisk, to są moi różni znajomi. Przepraszam ich za to, jeśli upubliczniłem ich obecność w mojej książce telefonicznej. No więc w ten sposób można się przemieszczać, ale można również wprowadzić wyszukiwanie. Indeks tabeli, re, kontakty: dodaj, przycisk. Szukaj, i teraz jeśli chodzi o poszukiwanie to aby wejść w opcję wyszukiwania trzeba się e, orientować w górę to znaczy w górnej krawędzi Punkt wstępny, A. w górnej krawędzi mm, telefonu powiedzmy nie, nie aż tak wysoko jak pasek statusu są te właśnie komendy typu szukaj, dodaj, kontakt tam je znajdziemy. Na dole, w dolnym pasku menu są te główne opcje typu właśnie ulubione, ostatnie, kontakty, przyciski. A u góry są ikonki czy przyciski do poruszania się po tej opcji kontaktów. Spróbujemy coś znaleźć. Zobaczmy, czy moje nazwisko będzie. Duże Duże S, duże D, duże R, duże R. O. O. d, d, w, tak. tak. R. tak. R, R, R, R, tak. T, odstęp. Odstęp. Robert, H. Na Szukaj w sytuacji, kiedy już wprowadzamy tekst. Jest u dołu, prawie u dołu, po prawej stronie. Robert Hedzek. Znalazłem? Ulubiona. Przecisk. Ostatnia. Przecisk. Kontakty. Ostatnia. Ulubione. Robert Hedzek. w żyła. Robert Hedzek. Jest i Robert Hedzek. Sztukamy dwukrotnie, żeby zobaczyć, co tam jest napisane kontakty, przed informacje, edycja, obrazek, Robert Hedzek, inne, plus 48814713470. Przycisk. Ten numer jest nieaktualny. z praca, Plus inne. Robert no są Hebzek. tam w każdym razie wszystkie numery, które można wybrać, stukając dwukrotnie w określony numer. Tam jest tych numerów sporo, bo można wprowadzać numery domowe, komórkowe, praca, inne. Można jeszcze dodawać etykiety różne, także zobaczycie, że będzie tam sporo tych numerów. Natomiast kiedy się dodaje kontakt, i warto o tym powiedzieć, jest możliwość wprowadzenia od razu numeru wewnętrznego. Numer wewnętrzny wprowadza się w taki sposób, że po wpisaniu zwykłego numeru, tego głównego, telefonicznego, wprowadza się pauzę, Ponieważ w wielu wypadkach firmy, zwłaszcza instalują centrale, które mają automatycznego odpowiadacza. Funkcję DIZA. Anuluj. Dobra, anulujemy anuluj. to wyszukiwać. I jesteśmy na dodaj. Dodaj. Anuluj. Przecisk. Nowy kontakt. Nowy kontakt. kontakt. Zaznaczone. Dodaj zdjęcie. Przecisk. Imię, nazwisko. Imię, nazwisko. Imię, nazwisk, imię. Pole tekstowe, A niech medycja, będzie. Bant, nazwisko. Aha, pole tekstowe, w rubryczkę. Wchodząc w rubryczkę. Wchodząc w rubryczkę. Imię i nazwisko. Klikając podwójnie. Wchodzimy już w konkrety, czyli. Pole imię. Pole, tekstowe, pole medycja, imię, bant, nazwisko. Pole bantomariczny, nazwisko, bantomariczny, firma. Bantomariczny, Załóżmy, że to będzie. firma. Napiszmy sobie nazwę pewna firma. Duże L, duże B, duże B, w. A, A, odst, d, d. Chcemy duże, yy, dużą literę. Firma również. Więcej, cyfry, shift szyf. Zaznaczona. Duże C, duże D, duże F, duże F i i P, P, P, K, M, M, A, Z. O? A. Nie, A. Dobrze, Udało mi się. Firma, pewna firma, pole tekstowe, edycji ku. Imię, pole tekst, nazwisk, firma, pewna firma, podku. Dodaj nazwisko. Zachowaj, zaznaczone, przycisk. Kiedy już wprowadzimy sobie, nie, nie wpisałem tutaj żadnego nazwiska, tylko nazwę firmy, kiedy już to sobie wprowadzimy, ym, korzystamy z przycisku zachowaj. Zachowaj, anuluj, przycisk. Nowy kontakt. Gotowe. Dodaj zdjęcie. Przycisk. Ten przycisk gotowy dopiero naciśniemy wtedy kiedy już skończymy wprowadzanie wszystkich nowy danych. Pewna firma. Wstaw przycisk. Dodaj nowy numer. Przecisk. Wstaw przycisk. Dodaj, Dodaj nowy numer. numer. Dodaj nowy telefon. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczna korekta włączona. I teraz tak. Wpisujemy numer. Chciałem 8. wam pokazać, jak się wprowadza numery międzynarodowe. Jest pewien mechanizm tutaj. Zero. Plus gwiazdka, Obok zera po lewej stronie. Plus, gwiazdka, 120, plus gwiazdka, krzyżyk. gwiazdka krzyżyk. Należy to kliknąć dwukrotnie, a potem przewijać w prawo albo w lewo. 120, plus. O, mamy plus. plus. Klikamy 7. dwukrotnie. 1, 4, 4, 8, 8, plus 48 i potem dalej? 8, 8, 80. 1, 1. no i jakiś fikcyjny numer: 5, 5, 5, 5 8, 8, 0, 0, 0. Dobra, 3 piątki, 3 ósemki i 0. Takiego numeru raczej w Lublinie nie ma. Ale oczywiście mogę się mylić. I chcemy wprowadzić wewnętrzny? Proszę bardzo. Wewnętrzny 13. Plus gwiazdka krzyżek. Plus gwiazdka 120. Pause. Mamy pauzę. I znów dwukrotnie stukamy. Pause. Zamerek. Komórka. Komórka. 1, 1, 13. 6, 3, 3. Telefon. Zachowaj. Zaznaczone. Zachowaj. No i załóżmy, że nie chcemy więcej żadnych danych prowadzać. Nowy kontakt. Anul. Nowy kontakt. Gotowe. Zaznaczone. Przycisk. Gotowe. Gotowe. Zaznaczony. Kontakty. Informacje. Edycja. Obrazek. No dobrze, załóżmy, że wyjdziemy już z telefonu i ja będę chciał ten numer wybrać. Pokażę Wam, że nowo wprowadzony numer będzie też rozpoznany przez funkcję voice Control. Zadzwoń do pewna firma. Łączę z pewna firma komórka, znaczy, że ustawiłem błędną etykietę. Tak, jest to. Pani mówi, że to nie ten numer. No. OK. No no dobra, to spróbujmy dokonać edycji tego i zmienić etykietę, skoro już zrobiłem błąd. Połączenie pewna firma. Aha. Pokazuje nam się ta pewna firma. To może od razu. Po, ponów. przecisk Anuluj. Po, po, pewna firma. Pewna firma. Połączenie. Nie, ponów. Przycisk, anuluj, przycisk. Anuluj. Anulujemy połączenie. Telefon, grupy. Przycisk. Kontakty. Dodaj, przycisk. Kontakt Kon Dodaj, Szukaj. Duże A. Szukaj Znajdźmy pewną firmę. Duże L. Duże P. Duże W. E. E. w. w. L. L. w. A. A. To nam się Kresu. powinno zaraz pokazać. Szukaj. Automatyczna korekta. Szukaj. Pewna. Wymasz tekst. Szukaj. Pewna firma. Jest. Ulubiona. Przycisk. Pewna firma. Chcę Pewna ją firma. edytować. Przycisk. Komórka. Dzwonek. przebieram. Wiadomość. Przycisk. Wyślij kontakt do ulubionych. Przeciw. Wyślij dzwonek do komórka. Pewna firma. Obrazek. Edycja. Przycisk. Gotowe. Informacja. Gotowe. Mamy dodaj edycję. Pięcie. Pewna firma. Usuń, Przełącz. komórka plus 4 komórka. Osiem, jeden, wstaw, przycisk. Dodaj nowy numer. Wstaw, przycisk, dodaj wstaw, komórka plus cztery. Usun, przełącz, komórka, plus cztery, komórka. komórka, telefon plus komórka. 8-1, komórka. komórka, komórka. I tutaj mam najpierw było pole z numerem telefonu, a potem tutaj jest napisane komórka, komórka. Stukam dwukrotnie. Komórka, telefon. Przycisk. Etykieta. Telefon. Etykieta. Komórka. Zaznaczona. iPhone. dom Placa. główne placa. Wybierzmy sobie praca, bo to firma, prawda? Placa, telefon plus 4881555888013. Pole tekstowe. Edycja. Automatyczna korekta włączona. Nie chcemy już więcej nic edytować. Telefon. Zachowaj telefon, zachowaj. zachowaj. Zachowaj informacje gotowe, gotowe. przycisk, edycja, kontakty, przycisk. I już. Wychodzę z telefonu. Początek. Pogoda. Pogoda wtedy, kiedy jesteśmy w zasięgu bezprzewodowego internetu lub też kiedy jesteśmy w zasięgu sieci komórkowej, jeśli mamy ustawione parametry połączenia komórkowego. Po włączeniu tego programu, po kliknięciu czy też stuknięciu dwukrotnie ikony Pogoda, Pogoda uaktualni nam swoje dane i usłyszymy. Kołobrzeg, maksymalna stopnie Celsjusza, 12, minimalna stopnie Celsjusza, 8. Obecnie pochmurnie, obecnie stopnie Celsjusza, 11. Poniedziałek częściowe zachmurzenie, maksymalna stopnie Celsjusza, 12, minimalna stopnie Celsjusza, 8. Poniedziałek częściowe zachmurzenie, maksymalna stopni Celsjusza. 12 I tak dalej i tym podobne. Przy czym dodawanie, dodawanie miejscowości, które, e, dla których będziemy mieli uaktualnianą pogodę, jest bajecznie proste. Robi się to troszkę tak jak z dodawaniem kontaktów, tyle że mniej z tym roboty, bo wystarczy znaleźć miejscowość, wystarczy ją właściwie prawidłowo napisać i ona będzie potem pokazana. E, mnie się udało odnaleźć pogodę dla bardzo małych miejscowości, gdzieś tam nawet w Hiszpanii, więc myślę, że z tym nie będzie żadnego problemu. Króciuteńko odniosę się do takich fajnych aplikacji, jakie zainstalowałem. Strona druga. Po pierwsze... Fring. Fring jest to aplikacja do komunikacji przy pomocy komunikatorów internetowych różnej maści. Skype na iPhony, o ile wiem, dostępny nie bardzo jest. W sensie istnieje, ale nie, nie jest dostępny dla voiceover. Natomiast Fring, Fring się nadaje. Fring współpracuje ze Skype'em. Logując się na Fring możemy też zrobić sobie profil Skype'owy czy też użyć tego, który już posiadamy. I można się łączyć zarówno głosowo, jak i y, przez czat. Powiem tylko tyle, że mnie się nie udało czatować na Symbianowym Fringu. Zresztą najnowszy Fring na Symbiana nie jest specjalnie dostępny, przynajmniej dla Toksa, nie wiem jak jest z Mobile Speakiem. Tutaj y, cała aplikacja jest dostępna, można czatować, można rozmawiać bez problemów. Gadu, gadu. Gadu, gadu, całkowicie dostępne. Można sobie czatować, wszystko się wprowadza bezboleśnie. I gazeta, I gazeta to taki agregator informacyjny, newsy. Newsy z różnych źródeł, jakich tam, z jakichś telewizji informacyjnych, z portali informacyjnych, z najbardziej znanych dzienników. Wszystko to w jednym miejscu. Możecie sobie dodatkowo wybrać cztery kanały, które chcecie osobno śledzić albo brać jak leci po kolei wiadomości. Uaktualnia się to dość długo, przyznam, No, ale jest po kilkaset wiadomości czasami, więc oczywiście im częściej to uaktualniacie, tym krócej trwają uaktualnienia, bo tych nowości będzie mniej. Allegro, Allegro proszę Państwa, bardzo przyjemnie się nawiguje po Allegro. Wyszukiwanie jest szybkie, proste, bez żadnych problemów można sobie wyszukać przedmiot, jaki się chce kupić. Można również sprzedawać, można się tam zalogować. Nie ma z tym żadnego problemu. One to Connect to jest aplikacja SIP-owa. Jeszcze jej nie wypróbowałem i chyba już jej nie wypróbuję, ale wygląda na dostępną i można sobie konto SIP odpalić na... Iphone'ie konto SIP, czyli konto telefonii internetowej, voice over IP, nawet z numerem telefonu, także ktoś może na stacjonarny telefon dzwoniąc znaleźć Was na komórce. Tyle, jeśli chodzi o inne aplikacje, te, które przetestowałem, pobierając je z App Store. App Store, czyli takie repozytorium aplikacji zarówno darmowych, jak i płatnych, można się w nim poruszać bezproblemowo, jest całkowicie dostępne i wszystkim tym, którzy będą próbować, życzę miłej zabawy. Czas na podsumowanie. Dwa tygodnie z iPhone'em 3GS minęło szybko. Za szybko powiedziałbym. Nie wszystko oczywiście udało mi się obejrzeć, nie wszystko udało mi się przetestować i sprawdzić tak, jakby mi się to marzyło. Ale powiem Wam, że przynajmniej wiem, że z mojego punktu widzenia jestem osobą całkowicie niewidomą, sprawną manualnie. Ten telefon nadaje się do używania, nadaje się do przyjemnego używania, nadaje się nie tylko do rozmawiania, ale też do pisania wiadomości, sms, e-mail. Potrafiłem posługiwać się programem do prognozy pogody, potrafiłem posługiwać się programem, czy też możliwością wejścia do repozytorium programów, do App Store, Ściągnąłem kilka programów, przetestowałem je. Wszystko to okazało się zupełnie dla nas dostępne, a co za tym idzie, śmiem przypuszczać, że także o wiele więcej tych aplikacji jest dla niewidomych i dla voiceovera dostępnych. Wspominałem już o pewnych niedociągnięciach, to znaczy o, o błędach w Spotlightzie, wspominałem o trudności czasami w zakończeniu połączenia. Mówiłem, zdaje się również, że Odłożywszy telefon od ucha, można zakończyć rozmowę. W tym miejscu jeszcze jedną rzecz dorzucę. Także z odbiorem telefonu mogą być problemy, jeżeli na pulpicie istnieje jakaś wiadomość typu masz nieodebrane połączenie albo jakiś SMS, który przyszedł i został na głównym pulpicie. Żeby można było swobodnie, dwoma palcami, dwa razy stuknąwszy odebrać połączenie, żadnego z takich okienek nie może być na pulpicie bo możecie mieć zwyczajnie problem z odebraniem połączenia i trzeba będzie przewijać ekran, co czasami, zwłaszcza w hałaśliwym pomieszczeniu, może nastręczać pewnych trudności. A w ogóle wszędzie tam, gdzie będziecie nie w swoim otoczeniu lub też w miejscu, gdzie będzie czy to hałas, czy będzie sporo osób i, i, i trzeba będzie skorzystać dyskretnie z telefonu, ja osobiście polecam używanie dostarczanych razem z telefonem słuchawek. Czy to jest telefon dla wszystkich? Oczywiście, że nie. Nie jest to telefon dla tych, którzy mają problemy manualne, którzy nie będą w stanie swobodnie i w sposób zrelaksowany przewijać, stukać i Nie jest to telefon też dla osób niecierpliwych, dlatego że czas pierwszy tego oswajania się z iPhone'em 3GS wymaga cierpliwości zwyczajnie. Nie chcielibyśmy wszystkiego robić od razu szybko, Mówił o tym kiedyś w jednym z podcastów Mark Taylor: Nie trzeba wszystkiego chcieć zrobić szybko, zwłaszcza nauczyć się pisać szybko. Uczmy się, jeśli ktoś wybierze ten właśnie telefon, uczmy się go w sposób precyzyjny. To mogę Wam poradzić: bądźmy precyzyjni w obsłudze tego telefonu, a wkrótce potem przyjdzie i szybkość jego obsługiwania. Mnie ten telefon odpowiada. Gdybym mógł go mieć, być może zdecydowałbym się na niego. Jest to telefon na pewno przełamujący pewien stereotyp, domagający się innego sposobu myślenia o urządzeniu takim jak telefon komórkowy, czy palmtop, czy, czy smartfon, jak to tam chcemy sobie nazywać. Na pewno jest to telefon dla osób, które mają jakiś dostęp do internetu i korzystają z niego, czy to Wi-Fi w domu, czy to dostęp przez GSM, dlatego że tak naprawdę do samych rozmów telefonicznych nadają się znakomicie inne, prostsze modele. Ten telefon ma mnóstwo funkcji czy funkcjonalności, które opierają się na możliwościach internetu, dlatego warto na niego tak patrzeć, jako pewien mini komputerek wyposażony w funkcję telefonu. Nie jestem pierwszy, który o tym mówi, ale chciałbym to jakoś mocno podkreślić na koniec tej trzeciej audycji. Ja jestem zadowolony. Mnie się podoba, ale myślę, że każdy ma prawo mieć tutaj własną ocenę. Te osoby, które kupią iPhone'a 3GS, będą mogły jeszcze dorzucić swoje wrażenia i jestem ciekaw. Chętnie udzielę Wam łamów, czy to makowiskowego bloga makowisko.klangoblog.net czy też może nawet możemy się umówić na nagranie jakiegoś podcasta. Adres makowisko.info.gmail.com Ja jestem bardzo wdzięczny firmie Compress. To jest firma, która reprezentuje Apple za udostępnienie tego telefonu. Możecie się spodziewać wkrótce tekstu dla Tyflo Świata, w którym tę moją recenzję spróbuję jako tako uporządkować. To długie, bo trzyodcinkowe wydanie Makosfery, do tego pierwsze wydanie Makosfery, podcastu o przyjaznych technologiach, dobiega końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Żegnam się z Wami. Mówił Robert Hetzer.